Wymruczał pod nosem Magzakonu. Lorim! Król Kościej! Widząc minę Dekarda, Sargior zapobiegawczo wyciągnął z sakwy fiolkę z żółtym eliksirem i odkorkował ją. Ledwie dopił dekokt, gdy przez drzwi wypadł z impetem demon Lorim. Wraz z nim przez przejście wysypywali się ożywieńcy. Rogę krzyknęła. Dekart pośpiesznie zamachał kosturem. W stronę demona poleciała potężna fala ognia. Ten wyprostował swój długi miecz i skierował go w stronę płomieni. Srebrny oręż przy pierwszym kontakcie z ogniem zaczął go wchłaniać. Po chwili cały czar maga został zneutralizowany. Natomiast oręż Lorima zaczęła gorzeć. Stal antymagiczna, powiedział zrezygnowanym głosem Dekart. Demon przyjrzał się swojej broni. Następnie zamachnął się i fala ognia wylała się z miecza tak, jak zrobił to wcześniej Kostur. Mak zakonu ledwo uszedł z życiem, wymawiając szybko zaklęcie ochronne. Rogę zaczęła się wycofywać. Biegnąc tyłem, oddawała ostatnie strzały w wylewających się przez drzwi ożywieńców. Sargior poczuł, że eliksir zadziałał, wszystko widział w spowolnionym tempie. Lorim poruszał się, jakby był obciążony kilkutonowym balastem. Ożywieńcy wolno przechodzili przez drzwi i powolutku rozsypywali się, gdy zostali trafieni przez łuczniczkę. Normalnie nie byłby w stanie dostrzec lecącej strzały, ale teraz widział ją. I z zaskoczeniem stwierdził, że nie leci ona idealnie po linii prostej, lecz grot delikatnie faluje. Sargior domyślił się, że eliksir nie spowalnia rzeczywistości, tylko wyostrza zmysły i maksymalnie mobilizuje jego ciało do morderczego wysiłku. Także każdy jego ruch był niewiarygodnie szybki. Sargior bez namysłu zaatakował demona. Z nadzwyczajną łatwością, Uchylił się przed prostym, zamaszystym ciosem ogromnego miecza, uskoczył i zamachnął się, tnąc potężnie w gołą miednicę demona. Espadon poczynił na mającej srebrzysty połysk kości jedynie rysę i odbił się z metalicznym brzękiem. Widać kościec Lorima nie składał się tylko z wapnia. Ale i z jakiegoś szlachetnego metalu. Demon wyciągnął kościstą dłoń, zamierzając pochwycić i unieruchomić sargiora, co znacznie zwiększyłoby jego szanse na przeszycie go mieczem. Ale mak bojowy przeturlał się pod szeroko rozstawionymi nogami przeciwnika i znalazł się za jego plecami. Wymierzył kolejny cios. Tym razem w sam środek kręgosłupa. Ale rezultat był podobny do poprzedniego. W tym momencie Sargior zauważył, że Descartes doszedł do siebie po niespodziewanym ataku Lorima i wiedząc, że jego magia na nic się nie zda, zajął się uprzykrzaniem życia ożywieńcom. Descartes stał z rękami wzniesionymi do góry, inkantując nieprzerwanie jakieś zaklęcia. Efekt był taki, że w drzwiach, z których co chwila pojawiali się nowi strażnicy podziemi, utworzył ognistą ścianę, której żar i gorąc poczuł nawet Sargior, choć był od niej oddalony o trzy sążnie. Tym sposobem Lorim został pozbawiony wsparcia ożywieńców, choć w tym czasie Dekart nie mógł mu w żaden inny sposób pomóc. Natomiast rogę najwyraźniej skończyły się strzały, gdyż stała w sporej odległości od pola walki i trzymała nacięciwie ostatni pocisk. Po szybkiej ocenie sytuacji Sargior skupił się na walce z Lorimem. Demon zaskoczył go, ponieważ nie odwrócił się w jego stronę, tylko wymierzył cios na oślep, wyprowadzając miecz pomiędzy swoimi żebrami a kością miednicy. Sargior nie przewidział takiego ruchu i nie zdołał odpowiednio szybko uchylić się przed ciosem. I miecz demona zranił go w lewy obojczyk. Sargior krzyknął, ale nie spanikował. Ból nie był tak duży i Sargior prawie w ogóle nie czuł, że został zraniony, zapewne z powodu adrenaliny, która buzowała w jego żyłach i mózgu. Sargior szybko odskoczył od demona, dając sobie chwilę czasu na zastanowienie. Dwie sekundy zajęło mu obmyślenie planu. Postanowił atakować drobne kości demona, licząc na to, że nie są tak twarde. Jeśli by to nie poskutkowało... Zamierzał sięgnąć do oczodołów demona i zatopić w nich swój miecz, gdyż intuicyjnie czuł, że to może być słaby punkt Lorima. Sargior doskoczył do obracającego się w ślimaczym tempie króla kościei i z całej siły zamachnął się w kolano demona. Przeciwnik ugiął się. Ale nie stracił równowagi. Mak bojowy wykonał flintę i zaatakował kostkę przeciwnika szybkim i precyzyjnym kłuciem. Ze stopy demona oderwała się malutka kosteczka, ale Lorim zdawał się nie czuły na ból. Sargior na zmianę, robił uniki i wyprowadzał ciosy. Kolejno wstrzałkę, kość ogonową oraz nadgarstek z którym wiązał największe nadzieje, ponieważ odrąbanie dłoni znacznie ułatwiłoby mu pojedynek. Żaden cios nie odniósł jednak zamierzonego efektu. Sargior miał zamiar przejść do zapasowego planu, kiedy eliksir niespodziewanie przestał działać i król kościei, niczym na przyspieszonym filmie, zamachnął się poziomo na Sargiora z głębokiego półobrotu. Sargior, zaskoczony, że dekokt stracił swą moc w przeciągu zaledwie jednej sekundy, zdołał jedynie wystawić do bloku espadona. Siła ciosu była potężna. Miecz Sargiora obronił swego właściciela, ale szarpnięcie wyrwało oręż z jego dłoni i lecący miecz zranił mu końcówkę nosa. Pod wpływem nagłego szarpnięcia poczuł, że naderwały mu się wszystkie stawy. Zraniony obojczyk zapiekł i zaprotestował. Sargior stracił równowagę i upadł na plecy, uderzając głową o posadzkę. Był zamroczony i przerażony. Tylko siłą woli nie stracił przytomności. Przekonany o zwycięstwie. Lorim lekko uniósł miecz i szykował się do ostatecznego ciosu. Kiedy opuścił ostrze, Sargior resztką sił przeturlał się w bok, co uratowało mu życie. Miecz demona wbił się w posadzkę z taką siłą, że poleciały iskry. Sargior doznał olśnienia. Widząc, że król kościei delikatnie się nachylił, Wyprowadzając ostatni cios, przypomniał sobie o puginale. Sięgnął do cholewki, dobył krótki nóż i wykonał zwinną sprężynkę. Bark i ramiona, gdyby mogły, zawyłyby w niebogłosy. głosy. Ostatecznym wysiłkiem wyprostował rękę uzbrojoną w ostrze i wbił je w prawy oczodu demona. Lorim wyprostował się i rozwarł szczęki, wydając z siebie przeciągły syk. Widać było, że niewiele rzeczy mogło mu zadać ból. nie nawykł, do cierpienia. I dlatego rana całkowicie sparaliżowała króla kościei. Zaczął się miotać i trafił ramieniem Sargiora. Ten lekki cios wystarczył, by mężczyzna ponownie znalazł się na chłodnej posadzce. Czuł, jak powoli zapada się w ciemność. Spojrzał na przeciwnika, który wyglądał jakby oszalał. Nagle w jego drugim oczodole pojawiła się strzała. Sargior poczuł ulgę. I pozwolił sobie zemdleć. Rozdział 17. Przebudził go ból. Leżał na wznak i czuł, że jego bark i ramiona pulsują od kąsającego bólu. Nos piekł, jakby ktoś wylał na jego czubek kilka kropel kwasu, a na tyle głowy czuł wielkiego guza, który będzie przeszkadzał mu w spaniu przez kilka najbliższych tygodni. Poza tym czuł się dobrze. Na jego samopoczucie znacząco wpływały dwa fakty. Pierwszym z nich była świadomość zwycięstwa, duma oraz poczucie triumfu. Drugim był widok falującego biustu, który niezaprzeczalnie umiliłby życie nawet konającemu i który najpewniej należał do hardej rogę. Kobieta klęcząc po jego prawej stronie opatrywała mu bark, co zmuszało ją do nachylenia się i nieświadomego ukazywania pacjentowi sporej części swych kobiecych wdzięków. Sargior postanowił nie zdradzać, że odzyskał świadomość i tylko zerkał na powabne krągłości. Poczuł, że po raz pierwszy w nowym świecie i w nowym ciele ma erekcję. Gdy łuczniczka skończyła swą pracę i odeszła, Sargior odczekał jeszcze chwilę i udał, że właśnie się przebudził. Podniósł się do pozycji półleżącej i stwierdził, że znajduje się w świątyni. Rozejrzał się, ale nie zobaczył ani rogę, ani dekarda. Po chwili wstał, nie używając przy tym rąk. I zauważył, że rana na jego obojczyku jest opatrzona najbrudniejszą szmatą, jaką kiedykolwiek widział. Obok niego leżał nagi espadon, bandolier oraz sakwa. Sargior wyszedł na zewnątrz i tam zastał swych towarzyszy, którzy grzali się przy ognisku. Wyglądali tak samo jak przed wyprawą w podziemia, i sargierowi w pierwszym momencie wydało się, że jego walka z hordą ożywieńców i ich królem była tylko snem. Descartes na jego widok uśmiechnął się szczerze i rozprostował ramiona, jakby chciał go objąć. Rogę obrzuciła go cierpkim, ale nieco bardziej życzliwym spojrzeniem. Jak dobrze, że już doszedłeś do siebie, ucieszył się Dekart. Rogę strasznie nalegała, by udać się z powrotem do zakonu. Sargior wzruszył ramionami, czego natychmiast pożałował i obdarzył kobietę grymasem parodiującym uśmiech. – Cóż was powstrzymało? – zapytał ironicznie. – Obietnica? – Odparł bez namysłu mak zakonu. Jak podpowiada mi pamięć w zamian za pomoc, obiecałem objaśnić ci całą sytuację. I zebrać łupy, przypomniał Sargior. W rzeczy samej zgodził się Descartes. Więc nie krępuj się i pytaj. Choć przygoda, której doświadczyłeś, powinna mówić sama za siebie. Niekoniecznie. – stwierdził Sargior i usiadł na piaszczystej ziemi bokiem do ogniska, przodem do swych rozmówców. – Przede wszystkim chcę wiedzieć, co tu się dokładnie stało. – Od początku. Dekart milczał przez chwilę, po czym usiadł krzyżując nogi. To samo uczyniła Rogę, tylko że ta przyjęła pozycję licującą z kobiecą wstydliwością. Poprawdzie, to sprowadził nas tu przypadek. Mieliśmy tylko rzucić okiem, co się tu dzieje, gdyż stary kapłan nie dawał od dłuższego czasu znaków życia. Żaden mak nie chciał zrobić wysiłku, żeby osobiście sprawdzić przyczynę milczenia kapłana. Musisz bowiem wiedzieć, że ci zasiedziali starcy uważają wyjście z zakonu za szczyt inkomodacji. Jedynie ja się zainteresowałem sprawą i wyruszyłem w podróż. – A jakie pobudki kierują naszą mrukliwą białogłową? – zakpił Sargior. – Masz szczęście, że mrukliwa białogłowa dołączyła do maga, gdyż to ona uratowała twoją parchatą skórę. Odgryzła się rogę. – Jesteście jak kłótliwe rodzeństwo. Dekart starał się załagodzić spór żartem. Jestem jedynakiem, rzucił Sargior. Mój brat zginął w wypadku, kiedy się do mnie dobierał. Przewrócił się i niefortunnie trafił brzuchem w widły. I tak trzy razy odparła łuczniczka. Rogę jest moim pomocnikiem uciął dyskusję mag. Każdy mag ma swojego pomocnika? zapytał Sargior. Jeśli wyrusza z misją i ma na to ochotę, może wziąć ze sobą pomocnika. Odparł Dekart. Pomocnicy to altruiści, chcący przy boku magów wnieść pomoc słabszym. Pomocnicy to ludzie pragnący zacieśnić kontakty z zakonem, czy to z pobudek materialnych, czy moralnych. Pomocnicy to także poszukiwacze przygód. A kim z wymienionych person jest? Nieważne. Nie pozwolił dokończyć dekart. Sargior skinął głową i podjął na nowo – co to za demon? I skąd się tu wziął? Lorim, król kościei, to władca szkieletów. Podlegli mu nieumarli to najczęściej ciała lub kości ludzi umierających nagle, gwałtownie, albo mający na sumieniu jakiś wyjątkowo plugawy uczynek. I nie zostali pochowani w poświęconej ziemi. Są to na przykład niewierzący w awoche, desydenci... Parchaci, bluźniercy, matko i ojcobójcy, ochydni mordercy, zdradliwi cudzołożnicy, śmierdzący złodzieje, fałszywi demagodzy oraz zazdrośnicy, którzy krzywym okiem patrzą na każdy sukces lub dobro innego człowieka. – Możemy przejść do sedna? – przerwał mu Sargior. Oczywiście. Wschodnia świątynia to miejsce magiczne, jednak istniejąca tu magia wygasła już dawno temu, dlatego przestało być atrakcyjne. Został tu tylko kapłan i opiekun świątyni, jako strażnik i pleni potent loży magów zakonu. Takie miejsca są najbardziej narażone na ataki demonów. Nie rozumiem stwierdził Sargior. Chodzi o to, że cała negatywna energia pochodząca z waren, zakonu i okolic kumulowała się tutaj, aż pozwoliła Lorimowi przełamać barierę i otworzyć bramę do naszego świata. Negatywna energia, powtórzył Sargior z nieukrywanym zdziwieniem. Na przykład co? Na przykład szelmostwo, szalbierstwo, poróbstwo. Trzeba było tak od razu, burknął. A więc wszystko jasne. Otwarła się brama. My ją zamknęliśmy. Lorima i jego moc widziałeś na własne oczy. Czy coś jeszcze cię niepokoi? Zapytał Dekart. Tak. Dlaczego przedsięwzięliście akcję zapieczętowania bramy na własną rękę, a nie wróciliście do zakonu po wsparcie? Szczególnie, że zapewne macie przy sobie kamienie teleportacyjne, więc kwestia czasu nie grała roli. Błysnął inteligencją Sargior. Słuszna uwaga. Ale od razu widać, że nie poznałeś jeszcze żadnego maga z zakonu ognia. Musi ci być wiadomym, że ja jestem najmłodszym i najbardziej energicznym spośród bractwa, powiedział z wyraźną przyjemnością Dekart. A znając moich konfratrów, zanim zapadłaby jakakolwiek decyzja, Lorim zdążyłby wydostać się spod ziemi i nękałby Waren, dopóki Benas... Nie zorganizowałby regularnej armii i nie urządziłby tutaj małego pogromiku. Ale wtedy miejscowa ludność znacznie by ucierpiała. Bo przecież wojna to wojna. A wojsko to wojsko. Nieważne, czy walczy się z ludźmi, czy z ożywieńcami, zawsze znajdą się maruderzy, którzy kogoś złupią, albo niewieścią cnotę narażą na szwang. A tak, zniszczyliśmy zagrożenie w zarodku. Dodała Rogę. Rozumiem. Sądzę, że wyczerpaliśmy temat. Oświadczył Descartes i wstał. Jeśli chcesz, możesz wrócić do podziemi i wziąć stamtąd wszystko, co uznasz za cenne i wartościowe. Szczególnie polecam ci kości Lorima za tak ekstraordynaryjne trofea Możesz zażądać sporo srebrnych monet. Byłem nieprzytomny, więc myślę, że co cenniejsze jest już w waszych rękach. Oburzył się Sargior i obrzucił swoich towarzyszy oskarżycielskim spojrzeniem. Nie zamierzam markować, że Rogę wzięła na ramienniki i koronę demona, a ja jego miecz. Są to rzeczy magiczne, więc tobie i tak na nic by się nie zdały. Ale szczerze mówiąc, przeszukałbym dokładnie podziemia, gdyż możesz tam znaleźć wiele ciekawych drobnostek. Nie wspominając o tym, że zbierając oręż po ożywieńcach, mógłbyś otworzyć swój własny cekhaus. Czuję się oszukany, upierał się Sargior przecież solennie pomogłem wam w walce Beze mnie nie podołalibyście demonowi umowa to umowa podniósł ręce dekart w geście niewinności a ona opiewała na wyjaśnienie ci zaistniałej sytuacji co snadnie uczyniłem oraz na łupy które przecież wciąż są obfite poza tym ty Pomogłeś nam, ale sam też wiele byś nie wskurał. Pamiętaj, że w ostatecznym rozrachunku króla kościi ustrzeliła rogę. Sargior dał za wygraną. Wstał i zaczął żegnać się z przypadkowymi towarzyszami. Sądzę, że spotkamy się w klasztorze. Rychło mnie tam spotkasz, rzekł do Dekarda. Nie mam żadnych obiekcji. Następnie Sargior zwrócił się do Rogę. Chylę czoło przed twoimi umiejętnościami. I jeszcze raz dziękuję, że miałaś na mnie oko. Dziękuję także za opatrunek. Wskazał na szmatę, którą zamierzał zerwać z barku, gdy tylko będzie miał pewność, że Rogę tego nie spostrzeże. Może faktycznie za bardzo ci pomagałam, ale to dlatego, że wydawałeś się taki... zagubiony. Zaczęło świtać. Wschodzące słońce oblało światłem całą kotlinę. Uczniczka stała tak, że słońce świeciło jej w plecy. Sargior widział, jak padające na jej włosy promienie słońca. Zamieniają je w ogniste pasemka. Poczuł pragnienie, by kiedyś rozpuścić jej włosy i zanurzyć się w tak powstałej burzy ognia. Zapragnął też czegoś innego, ale nie wypada o tym wspominać. Tak czy inaczej nie chowam urazy. Mam nadzieję, że nie zostawię po sobie złego wspomnienia, a jeżeli stanie się inaczej, przy następnym spotkaniu dołożę wszelkich starań, by udowodnić, że oceniłaś mnie zbyt srogo. Gdybyś był trochę pewniejszy siebie, taktowniejszy, subtelniejszy i wyższy, gdybyś miał więcej finezji, cały nos i potrafił mi się odgryźć. No i gdybyś w końcu zdradził nam swoje imię, to może bym cię polubiła. Ale złego wrażenia nie pozostawiasz i rada będę znów cię spotkać. Sargior zniosł drwinę i ukłonił się głęboko. Jestem Sargior. Po wymianie grzeczności Dekart splutł swą dłoń z dłonią kobiety i wyciągnął kamień teleportacyjny z czerwoną kropką na środku. Mak dźwignął zawinięty w skórę miecz, a łuczniczka przerzuciła z głośnym szczękiem przez ramię tobuł. Pamiętaj, że masz kilka godzin na zwiedzanie pod ziemi. Potem wszystko się zawali. Gdy poczujesz drgania, a nie daj awoche tąpnięcia, uciekaj. Rzucił na odchodnym mak zakonu i dotknął wskazującym palcem kamienia. Natychmiast zniknęli, a po ich postaciach została tylko poświata odbita na siatkówce oka. Sargior wziął głęboki oddech. Mając nadzieję, że poczuje jeszcze zapach spowijający rozgrzane po wysiłku ciało kobiety. Poczuł go zaraz po odzyskaniu przytomności i stwierdził, że jest to woń wysoce atrakcyjna. Teraz jednak nie poczuł nic. Zadumał się, zawiedziony i obrócił w stronę świątyni. Ruszył do środka. W pomieszczeniu założył na plecy Espadona, przerzucił przez ramię sakwę i udał się w kierunku otworu prowadzącego do podziemi. Po drodze zauważył, że ciało kapłana znikło spod gruzu. Powoli wszedł na schody prowadzące do podziemi, licząc na to, że Dekart nie obdarzył go humbugiem, aby tylko ułagodzić jego roszczeniową postawę. Pomimo zmęczenia, niedospania i złego samopoczucia postanowił iść za ciosem i przeszukać podziemia, póki miał ku temu sposobność. Wyrzucił opatrunek rogę. Rozdział osiemnasty Podziemia nie straciły nic ze swej ponurości i upiorności. Mało tego, wspomnienie Lorima sprawiało, że Sargior bał się, czy aby nie zaatakuje go z nienacka ocalały z masakry pomazaniec demona. Z nadwyrężonymi stawami nie miałby szans – nawet ze starym, chromym i ociężałym ożywieńcem. Tak się jednak nie stało. Sargior bezpiecznie doszedł do drugiego poziomu podziemi, potykając się co jakiś czas o zardzewiały miecz lub kupę kości. Wchodząc do pomieszczenia, w którym rozegrała się główna bitwa, Sargiora przeszedł dreszcz. Wspomnienie niebezpieczeństwa oraz otarcie się o śmierć Utwierdziło go w postanowieniu, że nie poświęci na grabież mrocznych i dusznych podziemi całego dnia, ani nawet godziny. Zbliżył się do truchła króla kościei i przyklęknął. Przyjrzał się posrebrzanym kościom. Z lewego oczodołu sterczał pęknięty puginał, a z prawego zwęglona i spruchniała strzała. Sargior z ciekawością wyciągnął w jej kierunku rękę, lecz gdy tylko jej dotknął, ta rozsypała się w proch, osypując czaszkę demona. Mak bojowy skierował na nią wzrok. Stwierdził, że takie trofeum musi być niezwykle cenne. Niepewnie uniósł wielką czaszkę i przeplutł przez otwór nosowy rzemień, Zabrany z wieży żilona. Następnie przywiązał rzemień do sakwy solidnym supłem, którego nauczył się wiązać na zielonej szkole. Podczas dalszej eksploracji truchła wziął kość przedramienia i uderzył nią w posadzkę. Stwierdził, że kościec jest twardy jak hartowane żelazo. Bez wahania otworzył sakwę i ją upakować do niej pomniejsze kosteczki dłoni oraz stóp, ponieważ tylko one mogły się w niej zmieścić. Sargior stwierdził, że jeśli kości demona mają choć część antymagicznej mocy, którą posiadał jego miecz i zbroja, niegłupim pomysłem będzie zebranie kości udowej i używanie jej jako broni obuchowej. Ostatnim zamysłem Sargiora. Było powetowanie sobie straty puginału. Do sukiennej pochwy idealnie pasowało żebro, które leżało luzem pod klatką piersiową demona. Zaś kość udową przymocował do pleców w ten sam sposób co Espadona. Także Klinga miecza znajdowała się po lewej stronie, a kość sterczała nad jego prawym barkiem. Zadowolony Sargior zerknął w stronę wnęki prowadzącej do większego pomieszczenia. Po solidnych drzwiach został tylko popiół i sterczące z osmalonej ściany zawiasy. Sargior ostrożnie zajrzał do środka i zobaczył morze kości. Przy przejściu była ich taka ilość, że sięgała mu do kolan. Sargior domyślił się, co się stało. Odgrodzeni od swego pana ożywieńcy kłębili się przed drzwiami, lecz żaden nie mógł sforsować ściany ognia. A gdy Lorim został pokonany, wraz z nim rozsypali się jego słudzy. Dlatego dekart i Rogę nie mieli już zbyt wiele do roboty, kiedy sargior stracił przytomność. Przeszedł przez zaporę. Miażdżąc po drodze czaszki łamiąc żebra i potrącając kości miednicy. Był ciekaw, co kryje, jedyne nieoświetlone miejsce, w którym stał Lorim, gdy Sargior ujrzał go po raz pierwszy. Okazało się, że nie było tam nic, oprócz piedestału, sięgającego mu do szyi. Sargior poczuł się zawiedziony, ponieważ liczył na to, że uda mu się znaleźć skrzynkę pełną złota, srebra, ozdobionych rubinami kielichów, diamentowych naszyjników albo co najmniej alabastrowych posążków. Wypuścił głośno powietrze, demonstrując tym sposobem swoje niezadowolenie. Wtedy na piedestale coś się poruszyło, coś ja